Bukowinę, czyli Zająca, dziewczynę, która przyjechała z Wojtkiem, no i Wojtkę. Spotkałem pierwszy raz na giełdzie, a było to w czasie chyba trzeciej giełdy w 1971 roku. Wojtek razem z grupą swoich takich bliskich znajomych z Buzka przyjechał do szklarskiej Poręby i właściwie nie w celach prezentowania na szerszym forum swoich piosenek, tylko w celach nazwijmy to znawczych, Przyjechał po prostu zobaczyć Karkonosze. W owym czasie grupa kapeluszników, można tak powiedzieć, rządziła na bazie turystycznej pod Ponurą Małpą w Porębie. Wieczory spędzaliśmy sobie często przy ognisku. I oczywiście jak to przy ognisku dużo śpiewania było i równocześnie jakoś tak się stało, że Wojtek wraz z zającem też zasiedli przy tym ognisku. Doszło do jakiejś takiej pierwszej konfrontacji, pierwszego spotkania. Było tak, że myśmy śpiewali swoje piosenki, a Wojtek z zającem śpiewali swoje. I nie wiedząc o tym, doznaliśmy jakiejś takiej wzajemnej fascynacji. I w ten sposób, sposób właściwie taki naturalny, bo wtedy nie było jeszcze mowy o żadnej współpracy. Doszło do nawiązania wzajemnych sympatii. Na tej pierwszej giełdzie, na której Wojtek zaistniał, wystąpił ze swoją grupą z Bukowiną. Oni śpiewali wtedy i śpiewali Niechaj zalśni Bukowina. Potem się okazały ich hitami, i standardami. Weszły potem na stałe do śpiewników studenckich. Po tej pierwszej giełdzie nasze drogi się rozjechały w sposób taki naturalny, to znaczy nigdzie się nie umawialiśmy. Nie umawialiśmy się na jakieś tam dalsze spotkania i grania, aczkolwiek już zapamiętaliśmy się, już żeśmy się znali. W niedługi czas potem, jesienią, spotkaliśmy się na bazunie. Statkiem Gosem wybraliśmy się na tę bazunę do Gdańska. Wojtek zaproponował, żebyśmy razem stworzyli formację, która wystąpi. Na zasadzie zupełnej spontaniczności, bo właściwie to jeszcze nie wiedziałem, co on śpiewa. Zaśpiewaliśmy wtedy Pejzaże Harasymowiczowskie. To była Dorota Udziela, Tadek Gos, Wojtek i ja. Był to moment, kiedy zaistniała Wolna Grupa Bukowina. W owym czasie Wojtek był bardzo mocno związany z górami, a szczególnie z Bieszczadami. Miał bardzo wielu znajomych, przyjaciół, którzy spotykali się w Bieszczadach, a takim centrum tych spotkań to była Połonina Wetlińska. On tam bardzo często jeździł, był nawet ratownikiem Gopru i wszystkich ludzi, którzy tam parali się ratownictwem, znał. Bardzo często wieczorami dawał takie długie, niekończące się recitale dużo śpiewał. No i stąd te jego wędrówki w ogóle po górach, choćby to nasze spotkanie w Karkonoszach. Może góry akurat były pretekstem. Wydaje mi się, że on przede wszystkim szukał ludzi i spotykał ich i większość jego działalności to było spotykanie się z ludźmi. Dla niego każde spotkanie z człowiekiem było swego rodzaju świętem. Kiedy razem jeździliśmy, to okazało się, że Wojtek właściwie znajomych to ma wszędzie. Zaskakujące zupełnie przypadki bywały, że w jakichś bardzo małych miasteczkach gdzieś, zagubionych gdzieś w Polsce znajdował ludzi albo ludzie znajdowali jego i okazywało się, że są to więzy bardzo serdeczne, niekłamane. I jak przedstawiał się twój wkład w repertuar Bukowiny, w działalność zespołu? Wiem, że w skład repertuarowy Bukowiny wchodziły piosenki całkowicie twoje, jak i częściowo twoje z twoją muzyką. Czy te utwory powstały w zgodzie z stylistyką, z poetyką zespołu, który zastałeś, czy próbowałeś coś zmienić wchodząc do Bukowiny? Nawet nie śmiałbym niczego zmieniać, bo było to znakomite i jeżeli mogłem coś z tym zrobić, to tylko coś od siebie dodać. To znaczy coś dośpiewać, jakiś drugi głos. Mogłem próbować coś doaranżować. Tak też robiłem. Czasami z rzadka zdarzało się, że Wojtek nawet sami proponował, żebym zrobił jakąś muzykę do jego tekstów. I zdarzyło mi się parę razy coś takiego popełnić, ale najczęściej starałem się do już istniejących piosenek wnieść coś swojego, żeby to jakoś troszeczkę wzbogacić w warstwie instrumentalnej, żeby to nabrało jakiegoś klimatu jeszcze dodatkowego. A jeśli chodzi o moje samodzielne jakieś utwory, to... Zresztą wielkie przeboje. No jakoś tak przypadkowo się tak. zdarzyło, że rzeczywiście niektóre piosenki... Nie choćby rzeka. Nie choćby rzeka, no co tu ukrywać, trafiły do śpiewników studenckich i są śpiewane. Te utwory powstały już w czasie, kiedy działałeś z, z Buchowiną. Bukow... Tak, tak. Z piosenką rzeka to w ogóle była dosyć taka śmieszna sprawa, bo ta piosenka powstała, gdy odbywałem zasadniczą służbę wojskową. To było tak już pod koniec służby czyli gdzieś tak pod koniec 75. roku. Kiedy wyszedłem z wojska, okazało się, że w Bukowinie nic się nie zmieniło, to znaczy mogłem dalej istnieć w Bukowinie, mogłem razem z Wojtkiem jeździć i śpiewać. Okazało się, że jesteśmy dalej sobie bliscy i potrzebni. I okazało się, że piosenka rzeka dość dobrze przylega do tego, co robi Wojtek i włączyliśmy ją na stałe do naszego repertuaru.